Drodzy przyjaciele, bracia i siostry, przynoszę serdeczne pozdrowienia z czeskiego Cieszyna, gdzie pracuję jako pastor. Bardzo przepraszam, że w moim wykładzie będą błędy językowe, bo nigdy nie chodziłem do polskiej szkoły. ale staram się uczyć tak, jak to jest możliwe. Moim zadaniem jest mówić o tym, na co możemy się cieszyć jako chrześcijanie w Królestwie Bożym. To jest wspaniały temat, bo przyszłość, którą nam Pan Jezus Chrystus gotuje, jest nadzwyczaj wspaniała. Bardzo się cieszę, że tu jest tyle młodych ludzi, Chciałbym wam powiedzieć, że Pan Bóg się z was raduje. Macie wielkie zadanie w Europie i ja się modlę o to, żeby z każdego z was był Ewangelista, świadek Jezusa Chrystusa, żebyście byli dobrymi narzędziami w tym, w tym narodzie waszym, w którym was Pan Bóg powołał, ale też i w innych narodach tego świata. Jak żeśmy słyszeli, jeszcze więcej niż dwa tysiące narodów istnieje, które nie mają ani jednego słowa Ewangelii przetłumaczone. A więc wielka praca was, młodych, jeszcze czeka. Mam radość również z tego, co dzieje się u nas w czeskim Cieszynie. Właśnie w naszej parafii teraz jest łańcuch modlitewny, który trwa 40 dni. Cały okres postny modlą się ludzie 24 godzin na dobę, co godzinę się zmieniają i są to ludzie z sześciu kościołów protestanckich, które współpracują ze sobą, a co jest najbardziej pocieszające, to jest to, że z tą inicjatywą modlitewną przyszła młodzież. I jeżeli młodzież chce się modlić we dnie w nocy, i zapraszają starszych, żeby się dołączyli i dołączają się, to mamy z tego nadzwyczajną radość. I dzisiaj wy sprawiliście mi wielką radość, wy młodzi, którzy tutaj jesteście, że Pana Jezusa kochacie, że kochacie Boże Słowo i chcecie żyć tak, żeby wypełnić to wielkie zadanie, które nam Pan Jezus powierzył. Ja wam życzę z całego serca, aby każdy z was był wielkim, błogosławionym narzędziem w ręku Jezusa Chrystusa na tym świecie. Dziękuję. Szczególnie młodzi ludzie mają wiele powodów do radości. Radujemy się z pięknej pogody, z miłych ludzi, z dobrze wykonanej pracy, z, z dobrego świadectwa w szkole. Mamy wiele powodów do radości. Jedna młoda para narzeczeni cieszyli się w czeskim Cieszynie na swoje wesele. Przez swojego przyjaciela zostali zaproszeni, żeby razem z nim wypróbowali jego nowy samochód. Z wielką radością wchodzili do samochodu, podziwiali, jak jest piękny i jak cichutko potrafi jechać. Kierowca chciał im również pokazać, jak szybki jest jego samochód. Tam, gdzie była pozwolona szybkość 50 km, tam jechał szybkością 140. Wyprzedzał samochód, który jechał przed nim. Nagle zobaczył samochód, który jechał przeciw niemu. Skręcił kierownicą tak mocno, że samochód wyleciał z drogi, wjechał do grubego drzewa i narzeczeni w jednej sekundzie zakończyli swoje ziemskie życie. Zginęli. Mieliśmy przed ołtarzem zamiast nowożeńców dwie trumny i musieliśmy się z nimi żegnać. Kościół był pełny młodych ludzi. To, co było na tym wypadku najsmutniejsze, że ci dwaj młodzi ludzie nie rozmyślali o przyszłości wiecznej. W ogóle nie byli przygotowani na spotkanie z Bogiem. Bo to bardzo trudne pożegnanie, bo cóż powiedzieć, o tych młodych ludziach już nic, ale tym, którzy tam byli, zwiastowaliśmy Ewangelię. Dlaczego to przypominam? Dlatego, że może się zdarzyć, że i młodzi ludzie odchodzą z tego świata. W szpitalu przeżywała ostatnie godziny swojego życia dwudziestoletna dziewczynka. Chodziła do chóru misyjnego, śpiewała. Wiedziała o tym, że odchodzi ze świata. Do swoich krewnych przy ostatnim spotkaniu na pożegnanie powiedziała takie słowa. Na moim pogrzebie nie płaczcie i nie śpiewajcie smutnych pieśni, śpiewajcie pieśni radosne. Na mój pogrzeb nie przychodźcie w czarnym ubraniu, ja nie umieram, ja odchodzę do ojcowskiego domu". Odchodzę do Pana Jezusa, który jest moim Zbawicielem. Wspaniałe świadectwo. Pogrzeb tej dziewczyny był naprawdę wyjątkowy i był wyjątkowym świadectwem. Jak to jest niezmiernie ważne, żeby młody człowiek wiedział, jaki jest cel jego ziemskiej pielgrzymki. Czy młodzi ludzie rozmyślają o tym, co jest celem ich życia? Na pewno bo gdybyście nie rozmyślali, to byście tutaj dzisiaj nie siedzieli. A więc to jest piękne świadectwo o was. Ma cel w życiu człowieka sens? Ma to znaczenie o celu rozmyślać? Nie ma wątpliwości. Wszyscy sportowcy, którzy biorą udział w wyścigach, rozmy rozmyślają o celu. Bo cel jest dla nich najważniejszy. Dlaczego? Bo w jaki sposób dobiegną do celu, to zadecyduje o ich nagrodzie. A więc tak samo jest w naszym życiu. Cel jest decydujący. Według tego, jaki ma człowiek cel, wygląda całe jego życie. I w jaki sposób dobiegnie człowiek do celu, według tego będzie oglądał całą przyszłą wieczność. Co jest więc celem naszego ziemskiego życia? Kiedy rozmawiamy z ludźmi dorosłymi, przynajmniej u nas w się, to wiele z nich mówi celem życia, no przecież cmentarz. Na cmentarz zdążamy. Filozofowie mówią przepaść nicości. Smutny cel. My, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, wiemy, że celem naszego życia jest Królestwo Boże, a więc wspaniała przyszłość z naszym Panem. Chrześcijanin ma więc za wszelkich okoliczności w zdrowiu, w chorobie, w szczęściu, w nieszczęściu przed sobą wspaniały cel, wieczne życie, niewysychające źródło radości i szczęścia. Tym, którzy w Jezusa Chrystusa wierzą i naśladują Go, Pan Jezus daje wspaniałe obietnice. Wy znacie te teksty Pisma Świętego, ja ich tylko przypomnę. Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Mówi Pan Jezus. Jam jest chleb żywy, który z nieba stąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Owce moje głosu mego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który im posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Albowiem tak Bogu miłował świat że Syna swego jedynego dałaby. Każdy, kto w nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Moglibyśmy przypomnieć jeszcze wiele, wiele wersetów Pisma Świętego, w których mowa jest o życiu wiecznym. Niektórzy ludzie mówią, żywot wieczny nie chcę. Jeżeli życie wieczne ma być kontynuowaniem tego życia na ziemi, to ja mam na ziemi już dość utrapień. I nie chcę żyć wiecznie, takim życiem. Niektórzy ludzie myślą, że życie wieczne będzie kontynuowaniem tego ziemskiego życia. A więc mają fałszywe wyobraźnie. Niektórzy ludzie myślą, że życie wieczne to będzie podobne do nudnego nabożeństwa w Kościele. I mówią, nie chcę, dziękuję. Już się dość nudziłem w Kościele. A więc jakie będzie życie wieczne? Będzie to nudne nabożeństwo. Nie. Nie bójmy się, bracia i siostry. Kiedy słyszymy słowa życie wieczne, żywot wieczny, to musimy powiedzieć, że w tych słowach nie widzimy wiele treści tego, co będzie. Musimy się popatrzeć szerzej, żebyśmy zrozumieli, co właściwie będzie treścią wiecznego życia. A w Biblii tego mamy bardzo dużo. Apostoł Paweł napisał przepiękne słowa, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nie mamy ani pojęcia, jak piękne, bogate, radosne będzie życie w Królestwie Bożym z naszym Panem. Chcę przypomnieć siedem gatunków obietnic Bożych związanych z życiem wiecznym. Po pierwsze, życie wieczne będzie życiem w nowym ciele. W teraźniejszym ciele mamy wszyscy sporo utrapień, nawet młodzi ludzie. A Pan Jezus przygotował nam zupełnie nowe ciało. Apostoł Paweł napisał, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy, Sie, sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. To wszystko jest przygotowane i dla nas. Jako nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. To, co jest skażone, musi przyobleć się w to, co nie skażone. Co śmiertelne musi przyobleć się w nieśmiertelność. Apostol Jan napisał wspaniałe słowa. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeszcze nie objawiło się, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Nowe ciało. Takie, jakie ma Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Dlaczego uczniowie mieli problem, uwierzyć, że Jezus zmartwychwstały jest wśród nich. Bo przyszedł i nie otworzył drzwi. W jaki sposób wszedł? No to musi być duch. A Jezus powiada: Nie, popatrzcie się, dotykajcie się. Ja nie jestem duchem, ja mam ciało. Potem nie otworzył drzwi i zniknął. I oni rozmyślali, jakie to może być ciało duchowe. Zupełnie inne niż to, co mamy teraz. I Pismo Święte potwierdza, że takie ciało Pan Jezus gotuje dla nas. To będzie coś wspaniałego. Ciało duchowe, które się nie starzeje, nie przeżywa cierpienia, zmęczenia, utrapienia, ciało duchowe, które będzie już niezależne na prawach natury, którym teraz jesteśmy podporządkowani. A więc to będzie zupełnie coś nowego, czego nawet nie umiemy sobie w całej pełni wyobrazić. Już nas nie będzie ziemia przyciągać. Możemy się podnosić do góry jak Jezus. No, nie umiemy nawet tego wszystkiego powiedzieć i to nam gotuje Pan Jezus Chrystus. Po to wstał z martwych w nowym ciele, aby nam takie ciało przygotować i darować po zmartwychwstaniu naszego teraźniejszego ciała. Pan Jezus mówi, że będziemy podobni do aniołów. Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Jesteśmy wdzięczni, że będziemy żyć w nowym, wspaniałym ciele. To będzie coś nadzwyczajnego. Cała wieczność. A więc jest to pierwsze, co nam Pan gotuje w przyszłości. Niektórzy mają ze swoim ciałem wielkie utrapienia tutaj. Musimy wytrzymać, dopóki w tym ciele mieszkamy, jak w namiocie, mówi apostół Paweł. Ale ten namiot będzie zmieniony w doskonały w chwili zmartwychwstania. Po drugie. Życie wieczne będziemy przeżywali w nowym ojcowskim domu. Do najmilszych miejsc na tej ziemi należy ojcowski dom. My tutaj na Śląsku mamy znaną pieśń, ojcowski dom to istne raje. Nie wiem, czy śpiewa się tutaj też u was? Tak, u nas przynajmniej się śpiewa. I uświadamiamy sobie, jaki, jaki ten skarb mieć ojcowski dom, gdzie jesteśmy kochani przez rodziców, gdzie mamy rodzeństwo, gdzie wracamy zawsze szczęśliwi. Ojcowski dom jest naprawdę nadzwyczajnym skarbem. Nowocześni młodzi ludzie, którzy nie wyrastają w ojcowskim domu, uświadamiają sobie, o jak wielki skarb, byli obrani, kiedy nie mogli przeżywać młodość w ojcowskim domu. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, w domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jest, i wy byli. Apostoł Paweł napisał piękne słowa. Do Koryntian. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest w naszym ziemskim mieszkaniu się roz, naszym ziemskim mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nierękoma zbudowany wieczny. A słyszeliśmy o objawieniu. W objawieniu Świętego Jana mówi apostoł, widział nowe miasto Jeruzalem, wspaniałe, to będzie ojcowski dom, w którym będziemy mieszkali. Zastanawiam się nad tym, dlaczego Pan Jezus mówi, że w ojcowskim domu jest wiele mieszkań. Czy to nie będzie tylko jedna owczarnia, gdzie są wszyscy, wszystkie owce razem? Każdy będzie miał swoje mieszkanie? Jakie to tam właściwie będzie? No nie wiemy dokładnie. Ale jest ciekawą rzeczą, że Pan Bóg nas tak stworzył, że potrzebujemy społeczeństwo, społeczność, innych ludzi, a równocześnie potrzebujemy mieć, potrzebujemy być sami. To jest ciekawe, że mamy pragnienie być z drugimi, a równocześnie mamy pragnienie mieć swoje miejsce, gdzie mieszkam. Czy Pan Bóg to w ten sposób załatwi i w tym nowym mieście, gdzie będziemy mieszkali? Naturalnie, winny tam nie będą, bo nie będą potrzebne. A więc gotuje nam Pan wspaniały Ojcowski Dom. Wszystkie Boże dzieci tam będą w tym domu. Cieszymy się na ten dom. Ja osobiście bardzo. Po trzecie. Życie wieczne będzie również połączone z nagrodą. Wierzący chrześcijanin wie, że wieczne życie jest darem Bożym. To jest najkosztowniejszy dar. Dar, który przyjmujemy wiarą, za który Panu dziękujemy. Wieczne życie nie można sobie zasłużyć. Przyjmujemy go jako dar. Ale jest ciekawe, że ci, którzy przyjęli dar zbawienia, dar życia wiecznego, pracują dla Pana Jezusa. A Pan Jezus mówi, że za wierną służbę, za wierność i wytrwałość będzie swoich służebników wynagradzał. A Paweł napisał do Tymoteusza, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, którymi w ono dzień da Pan, Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Za co dostanie apostół Paweł wieniec? Zbawienie za darmo. A wieniec, nagrodę za służbę, za wierność, za ofiarność w Bożym dziele. Apostol Jakub napisał, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. A Pan Jezus mówi, bądź wierny aż do śmierci, dam Ci koronę żywota. A więc jest ciekawe, że Pan Jezus i w podobieństwach mówi o tym, że będzie wynagradzał Swoich wiernych służebników, którzy dla Niego pracują. A więc życie wieczne za darmo, ale za służbę, za wierność, za wytrwałość, jeszcze nagroda to jest wspaniałe. Chciałbym Was zachęcić, młodzi przyjaciele, służyć Panu Jezusowi warto. Warto dla Niego poświęcać swoje życie, swoją młodość, swoje siły, swoje zdolności. To jest to najlepsze, co możemy w życiu zrobić. Ofiarować swoje życie na ołtarz Pana Jezusa. A ja wierzę, że spośród was będą wychodzić ewangeliści, misjonarze do świata i że będziecie też wśród tych, którzy nie tylko przyjmują dar zbawienia z ręki Pana Jezusa, ale również będą wynagrodzeni w podobny sposób jak apostoł Paweł i inni apostołowie. <śmiech> Będzie to wspaniała chwila. Kiedy Pan Jezus zawoła Twoje imię, Ty wystąpisz, a Pan Jezus będzie oceniał Twoją służbę przed całym Kościołem Chrystusowym, przed wszystkimi aniołami. Będzie oceniał Twoją wierność, Twoją ofiarność, Twoją służbę dla ratowania innych. To będzie wspanialsza chwila niż udzielanie doktoratu albo przyjmowanie Złota na Olimpiadzie. To będzie wspanialsza chwila. Dla tej chwili warto żyć i poświęcać swoje życie na ołtarz Pana Jezusa. Po czwarte, życie wieczne znaczy również otrzymanie wiecznego dziedzictwa. Apostol Piotr napisał słowa Błogosławiony niech będzie Bóg, który odrodził nas ku nadziei żywej przez martwych stanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Weselcie się z tego. A więc apostoł mówi, że ludzie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, są dziedzicami. Ja apostół Paweł to potwierdza. A jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. W nim i wy zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego. Tak napisał Paweł do Efezjan. Jak bardzo się ludzie cieszą, kiedy otrzymują dziedzictwo po swoich dziadkach albo po jakimś wujkowi czy cioci, no to zawsze są ubogaceni. A tutaj nam Słowo Boże mówi, że dzieci Boże będą dziedzicami Królestwa Bożego. Nawet sobie nie umiemy wyobrazić, co to wszystko będzie znaczyć. Ale mówi nam Słowo Boże, że Pan Bóg mówi prawdę i że będziemy dziedzicami. To znaczy, będziemy bardzo bogaci. Na wieki. Mamy się na co cieszyć. Po piąte. Życie wieczne znaczy również współudział w panowaniu z Chrystusem. To jest ciekawe. Większość ludzi na ziemi nie miała nigdy możliwość rządzić. W Królestwie Chrystusa będzie inaczej. Tam będą dzieci Boże zaangażowane w panowaniu nad światem. Naturalnie w tysiącletnim Królestwie Chrystusowym się to zrealizuje. Pan Jezus powiedział takie słowa. To dobrze sługo dobry... Przeto, to, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięcioma miastami. To nie jest przypadek, że to jest napisane w Piśmie Świętym. Temu, kto zwycięża, pozwolę zasiąść ze mną na tronie moim, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na tronie Jego, mówi Pan Jezus. Ciekawe, ciekawa obietnica. A temu, kto zwycięża i pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną. Ciekawa obietnica. A więc Pan Jezus przypomina, że ci, którzy w Niego wierzą, którzy Mu służą, są Jego naśladowcami, będą mieli udział w panowaniu na tym świecie. To jest ciekawe. Już Daniel o tym mówi, prorok. Lecz potem święci najwyższego otrzymają królestwo i posiada królestwo, posiądą królestwo na wieki na wieki wieczne. A więc udział w panowaniu z Chrystusem. Co to będzie znaczyć? Nie umiemy sobie tego wytłumaczyć szczegółowo ale w każdym razie to będzie coś bardzo zacnego. Panowanie Chrystusa jest jednak inne niż panowanie ludzi w dzisiejszym świecie. Może słyszeliście o tym, że u nas w Czeskiej Republice wybierany był teraz prezydent. No jakich komplikacji było z tym wyborem Ile, ile nieprzyjemnych spraw, ile obraz, ja nie wiem co wszystko. Wiecie, ludzie chcą mieć moc, panować nad innymi za każdą cenę. Chrystus panuje inaczej. W jaki sposób? Panuje w ten sposób, że służy. To jest ciekawe. I Pan Jezus powiedział, naśladujcie mnie. Kto chce być pierwszym, niech jest sługą wszystkich, niech jest nawet niewolnikiem wszystkich. Ciekawe. Pan Jezus panuje w inny sposób niż ludzie tego świata i mówi nam, że my będziemy panowali z Nim. To znaczy, że my będziemy służyli razem z Nim innym. W taki ciekawy sposób będziemy mieć udział w panowaniu z Chrystusem. Po szóste. Życie wieczne znaczy również współudział z Chrystusem na sądzie. Apostół Paweł napisał do chrześcijan w Koryncie Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać spraw pomniejszych? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy. To jest ciekawe objawienie. prostu Paweł tutaj objawia, że chrześcijanie wierzący w Pana Jezusa będą sądzić świat, nawet aniołów. Tych, którzy upadli, którzy się zbuntowali przeciw Panu Bogu. Bracia i siostry, to będzie ogromny zaszczyt. A w objawieniu czytamy i widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Udział z Chrystusem na sądzie to będzie wielkie zwycięstwo sprawiedliwości. Będzie to zdemaskowanie szatana, jego działalności w tym świecie, ale także zdemaskowanie wszystkich złych rzeczy, które ludzie robili, a z których nie pokutowali. Będziemy świadkami doskonałej sprawiedliwości Bożej. Po siódme, życie wieczne znaczyć będzie również współudział w Chrystuse, z Chrystusem w chwale. Pan Bóg stworzył człowieka tak, że człowiek pragnie mieć udział w chwale. Ludzie tego świata usiłują wszystkimi sposobami uzyskać chwałę na Ziemi. Chrześcijanie jednak wiedzą, że ziemska chwała jest jak trawa. Bardzo szybko zwiędnie. Dlatego usiłują o chwałę Bożą, o chwałę wieczną. Do tego wzywa Pan Jezus i nas. Apostół Paweł napisał, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, pisze apostół, jeśli razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się nam objawić. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Bracia i siostry, to jest coś ciekawego. Pan Bóg nas tak stworzył, że mamy w sobie pragnienie chwały. Dzieci czekają, żeby mamusia ich pochwaliła, kiedy dobrze robią. A dobrze robi mamusia i tatuś, kiedy te dzieci pochwalą kiedy dobrze robią. I mamy to pragnienie w sobie. To pragnienie jest tak potężne, że niektórzy ludzie rwią się wszelkimi sposobami, żeby osiągnąć chwałę na ziemi. Widzimy to każdy dzień. Młodzi ludzie swoimi pieśniami w teatrach i wszędzie chcą, żeby im ludzie klaskali, żeby mieli chwałę na ziemi. A tutaj mówi Słowo Boże. Wy, którzy uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, nie bójcie się. I wam Pan Bóg gotuje chwałę. Będziecie mieli udział w chwale z Jezusem Chrystusem. Warto dla Niego żyć i pracować. Apostoł Paweł mówi, że tutaj na tej ziemi był w rozmaity sposób zbezcześcony. Rzucali na Niego błoto. Ale wie że kiedy będzie stał przed Panem, to będzie miał udział w chwale Jezusa Chrystusa. To jest wspaniałe. A więc, jaki jest nasz cel? Nasz, naszym celem jest życie wieczne w Królestwie Jezusa Chrystusa. Żyć na wieki w nowym, wspaniałym ciele. W nowym, wspaniałym ojcowskim domu. Cieszyć się, ze wspaniałej nagrody za służbę, za wierność. Być obdarzony wiecznym dziedzictwem. Mieć współudział z Chrystusem w panowaniu. Mieć współudział z Chrystusem na sądzie. A mieć współudział z Chrystusem w chwale. Czy warto? Nie ma wątpliwości. Bracia i siostry, chcę was zachęcić, Warto Jezusowi służyć. O, warto Mu służyć. O, warto dlań żyć, tak mówię, na pieśń. Bo to, co Jezus gotuje, to nie gotuje nikt inny. I to, co ludzie mogą na tym świecie osiągnąć, wszystko tutaj zostawią. A tam pójdą z pustymi rękoma. Dzisiaj z konfirmandami przebierałem to opowiadanie Pana Jezusa o bogaczu i łazarzu. Bogacz żył wspaniałym życiem, codziennie uczty. To najlepsze, co na świecie było, miał do dyspozycji. A kiedy odszedł, był w piekle, w piekle była jego dusza, to o co usiłował? Abrahamie, mam pięć braci. A oni żyją w taki sposób jak ja. Tylko dla ziemskiego ciała, dla bogactwa, dla marnych, przemiających rzeczy. Myślą, że to wszystko skończy na cmentarzu. Nie wiedzą, że to może skończyć w piekle. Proszę Cię, Abrahamie, poślij Łazarza, żeby z nimi zatrąc, żeby coś zrobił, żeby się nawrócili, żeby pokutowali. Abraham mówi, ale mają przecież Mojżesza, proroków, mają Słowo Boże, ale Abrahamie tego oni nie słuchają. Boże Słowo oni nie biorą poważnie. Gdyby ta głazach przyszedł, ktoś z martwych, zawsze z nimi, to by się upamiętali. A Abraham mówi nie. Jeżeli Słowa Bożego nie słuchają, to chociażby ktokolwiek stał z martwych i przekonywał ich, to nie uwierzą. Jak bardzo się cieszę z tego, że wy wierzycie Bożemu Słowu że kochacie Boże Słowo, że chcecie według Niego żyć. To jest wspaniałe. I chciałbym Was zachęcić, abyście wydawali świadectwo Słowa Bożego innym ludziom, Waszym kolegom ze szkoły, z pracy. Tyle jest koło nas ludzi, którzy żyją jak ów bogaty człowiek dla ziemskich skarbów. A nie wiedzą, że za chwilę będą narzekać w piekle. A my mamy ten zaszczyt ich ratować. Powiedzieć im, możesz mieć wspanialszy cel niż bogactwo tej ziemi, niż sławę tej ziemi, bo ten cel ci gotuje twój niebieski ojciec. Niech was Pan Bóg błogosławi. Niech każdego z was używa jako swojego świadka, jako swoje narzędzie, aby przez was wiele, wiele młodych ludzi było poratowanych dla Królestwa Bożego. I abyście wy wszyscy raz byli uczestnikami tej wspaniałej chwały i wspaniałej przyszłości, którą Pan Bóg gotuje dla nas wszystkich, dla wszystkich wierzących i dla was. Niech nam obficie wszystkim błogosławi. Amen.